Number four thousand six. Derek Prince, Derek Prince effective mówi na training. temat Efektywna modlitwa title, Studium szóste pod tytułem Epilog Chwalebny Kościół to to Dzisiaj chcę mówić do Was na wspaniały temat Tematem jest Chwalebny Kościół Kościół Jezusa Chrystusa many, many Jest wielu ludzi dzisiaj którzy są członkami Kościoła, ale nie mają żadnego pojęcia o tym, co to znaczy chwalebny Kościół. Ale pismo mówi, że Kościół, po który Jezus przychodzi jako pooblubienicę, będzie chwalebnym Kościołem. Greckie słowo chwała jest doxa, z którego wywodzi się angielskie słowo doxologia. To znaczy to, co daje chwałę Bogu. Teraz ja zacząłem czytać Nowy Testament z punktu widzenia klasycznej Greki, bardziej starożytnej Greki. Byłem studentem i nauczycielem filozofii Platona. Jedną z głównych koncepcji, jego filozofii jest ta koncepcja doksa. Ale w filozofii Platona doksa oznacza to, co wydaje się być to, co się ukazuje. Albo to znaczy opinia. Dalej, będąc trochę rewolucjonistą, zdecydowałem w trakcie studiów filozofii, że przeczytam Ewangelię Jana w Gretce. W czasie wakacji, kiedy byłem studentem na Uniwersytecie Cambridge, ogłosiłem mojemu nauczycielowi greki, że to uczynię, i on chciał mnie zniechęcić do tego, ponieważ twierdził, że to zepsuje mój klasyczny grecki styl. I ja tylko potrzebowałem zniechęcenia mojego nauczyciela, aby właśnie zrobić to. Więc w czasie wakacji przeczytałem Ewangelię Jana w Grecy. Byłem z dala od Boga, nigdy nie wyznałem wiary chrześcijańskiej, byłem zawodowym filozofem, ale jakoś to poselstwo mnie chwyciło mocno. Pamiętam, jak jechałem pociągiem do Londynu i spotkałem na stacji kolejowej innego studenta, przyjaciela, z którym razem studiowaliśmy na Cambridge. I powiedziałem, właśnie rozwiązałem sprawę Ewangelii Jana. W ten sposób. Nie wiem, jak to rozwiązałem, ale rozwiązałem. Potem, to mnie zasz, co mnie zaskoczyło w to, co mnie najbardziej zaskoczyło, było, że Jan używał słowa doksa, które jest tłumaczone w języku angielskim chwała. Pomyślałem sobie, jak to możliwe, że Plato użył to słowo w znaczeniu to, co wydaje się być, to, co ukazuje się, a Jan tego używa jako chwały. Ale parę lat później, kiedy Bóg spotkał mnie w baraku Armii Brytyjskiej w środku nocy i cudownie narodziłem się na nowo z Boga i parę tygodni później zostałem oszczony w Duchu Święty, w tym samym baraku wojskowym. W tym czasie potężny strumień światła wpłynął we mnie i wiele rzeczy, które wcześniej czytałem w Biblii, pojawiły się w moim sercu, jakbym je czytał parę minut wcześniej. I nagle zrozumiałem to użycie słowa doksa. W klasycznej Grece, w Platona oznacza to, to, co się wydaje, to, co się ukazuje. A w Nowym Testamencie oznacza to chwały. Wiecie dlaczego? Ponieważ Boża chwała jest Jego obecnością, która się manifestuje w widzialny sposób zmysłom człowieka. Jest to widzialna, odczuwalna obecność Boga. I kiedy to zobaczyłem, zdałem sobie sprawę, jak słowo to przeszło ze znaczenia to, co się ukazuje do chwały. Chwała Boża jest to Bóg, który się objawia. Objawia się zmysłowi człowieka. w 7. Szczepan mówi do Rady Żydowskiej w dziejach apostolskich i mówi, Bóg chwały ukazał się Ojcu Naszemu Abrahamowi w Mesopotamii”. I mówię Wam dziś wieczorem, że Abraham znał Boga przez Bożą chwałę. To wyznaczyło go. Bóg objawił mu się w widzialnej chwale Abrahamowi w Mesopotamii. I to zmieniło zupełnie życie Abrahama, jego motywy, ambicje i został powołany, aby pójść do ziemi obiecanej. I kiedy Pismo mówi o chwalącym Kościele, oznacza, że jest to Kościół wypełniony całą Bożą. Kościół, który ma w sobie zmanifestowaną, widzialną, dotykalną, osobistą obecność Wszechmogącego Boga. Nie Kościół, który żyje nagą wiarą bez żadnej manifestacji, ale Kościół, który w prawdziwej wierze wszedł w taką obecność Bożą, społeczność z Bogiem, gdzie Boża widzialna, dotykalna, odczuwalna obecność jest w Jego ludem. I pismo mówi, to jest rodzaj kościoła, po który Jezus przychodzi. Jeżeli odwrócicie Biblię na liście do Efezjan w piątym rozdziale i będziecie czytali od wersetu 25 do 27, ja Wam to pokażę w tym szkicu. W liście do Efezjan Pokazano nam siedem odznaczających się znaków prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, jak będzie On wyglądał w dniu, kiedy Pan po Niego przyjdzie. W liście na piątym rozdziale, werset 25-27 słyszymy coś takiego. Chrystus umiłował Kościół i oddał samego siebie za Niego, aby móc uświęcić i oczyścić Go ob przez obmycie wodą Słowa. Zrozumcie to, że Jezus odkupił kościół przez swoją krew, aby móc uświęcić go czystą wodą swojego słowa Krew i woda słowa oba są potrzebne, aby przygotować kościół na przyjście Pana Nigdy nie będę umniejszał krwi Jezusa krwi, przez którą zostaliśmy odkupieni, przez Jego ofiarę na krzyżu, z ręki diabła. A kiedy zostaliśmy odkupieni przez krew, jest to cel Boży, abyśmy byli uświęceni, oczyszczeni przez obmycie wodą słowa. I ja nie wierzę, że jakikolwiek chrześcijanin będzie gotowy na spotkanie się z Panem, jeżeli nie przeszedł przez oczyszczający proces uświęcający proces nauczania i dyscypliny Słowa Bożego. Jezus odkupił Kościół przez swoją krew, aby potem uświęcić Go i oczyścić obmyciem wodą przez Słowo, a cel jest taki, aby przedstawić Go sobie, jak mówi werset 27, falewny Kościół, bez żadnej plamy, bez żadnej skazy, ani czegokolwiek w tym rodzaju ale żeby był święty i beznagany. To są trzy znaki potwierdzone tutaj odnośnie Kościoła Jezusa, po który On przyjdzie. Święty Kościół wyznaczony przez zamanifestowaną obecność Bożą pomiędzy ludźmi świętej bez żadnej nagany. Dalej, jeżeli przejdziemy do czwartego list, rozdziału listu do Efezjan i będziemy czytali 11, 13, wersety 11, 12 i 13, znajdziemy tam proces, przez który ten Kościół będzie przygotowany na przyjście Pana. I, I mówi tu w liście do Efezjan 4:11 11 5 o pięciu głównych służbach budujących ciało Kościół on, Chrystus, uczynił niektórych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami lub pastorami i innych nauczycielami. To jest pięć wielkich służb budujących ciało Chrystusa, apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. I dał te służby, w wersie 12 pisze, dla wyposażenia świętych, przygotowania do dzieła posługiwania. Nie aby te usługi wszystko to zrobiły, ale żeby wyposażyły świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusowego albo wzbogacania go. I werset 13 opisuje cel, do którego idziemy. Aż wszyscy przyjdziemy, wersja King James mówi, w jedności wiary, ale Greka mówi, wejdziemy w jedność wiary, do jedności wiary. To jest cel, do którego zmierzamy. I dalej wersja King James mówi, do poznania wiedzy o Synu Bożym, ale Greka mówi, nie tylko wiedza, ale uznanie, uznanie Jezusa Syna Bożego. I jak to się stanie? Jak wejdziemy do jedności wiary? Tylko przez uznanie Jezusa Chrystusa. To nie jest przez siedzenie i studiowanie doktryn. Jest jedna pewna rzecz. Dyskutowanie doktryn nie jest nas chrześcijan. Jedyna droga do zjednoczenia nas do przyjścia razem jest wtedy, jeżeli uznamy Jezusa Chrystusa jako głowę i kiedy uznamy Jezusa Chrystusa jako głowę i jako najwyższy autorytet nad każdym aspektem życia kościoła, wtedy wejdziemy do jedności wiary. Ponieważ doktryna o zbawieniu jest bez znaczenia bez osoby Zbawiciela. Doktryna o uzdrowieniu jest bez znaczenia bez uzdrowiciela, a doktryna o uwolnieniu jest bez znaczenia bez wyzwoliciela. Przez Duchu Świętym nie ma znaczenia bez chrzciciela, ale jeżeli uznamy zbawiciela, wierzymy w zbawienie. Jeżeli uznamy uzdrowiciela, wierzymy w uzdrowienie. Jeżeli uznamy chrzciciela, wierzymy w, Duchu Świętym. Wierzymy w Duchu Świętym. Jeżeli uznamy wyzwoliciela, wierzymy w uwolnienie z dwóch w każdym przypadku drogą do jedności jest nie droga dysputy i dyskusji doktrynalnej, ale uznanie panowania Jezusa Chrystusa w jego chwale i autorytecie, jako głowy w każdym aspekcie nad człowiekiem. Jeżeli uznamy Chrystusa, czym on jest? jeżeli chodzi o każdą funkcję, jaką spełni on wobec Kościoła, poprzez uznanie Chrystusa wchodzimy w jedność wiary i w ten sposób wprowadzeni jesteśmy w dwie dalsze części Bożej Woli czytając dalej 13 werset do doskonałego człowieka i to słowo doskonały człowiek lepiej byłoby przetłumaczyć dojrzały człowiek pełni dojrzały człowiek i dalej mówi do wymiaru osoby pełni Chrystusa. Kluczowe słowo, ja wierzę, że tutaj jest pełnia. Kościół Jezusa Chrystusa jako ciało musi zademonstrować Chrystusa w całej Jego pełni, w każdym aspekcie, w każdej łasce, w każdym darze, w każdej służbie. Kościół będzie wtedy wyposażony, aby manifestować Jezusa. Widzicie, w obecnym czasie Prezentujemy światą patetycznie małą część Jezusa Chrystusa. Jest o wiele więcej Jezusa, której Kościół nie potrafi zademonstrować światu. Ale Bóg doprowadzi Kościół do tego miejsca, gdzie całe ciało Chrystusa w pełni będzie objawiało totalność Jezusa Chrystusa w jego osobowości i w jego służbie światu. To oznacza pełnia. Więc ja wierzę, że mamy te siedem odznaczających się znaków Kościoła, który Bóg przygotowuje dla siebie, aby potem mógł wziąć go do siebie. On, on będzie chwalewny, wypełniony objawioną obecnością Bożą, święty, bez żadnej mazy, Kościół, który wszedł do jedności wiary, poprzez uznanie Jezusa Chrystusa jako głowy i panowania i w ten sposób wchodzimy do dojrzałości i do pozycji, w której manifestujemy pełni Chrystusa przez światowi. I dalej przejdziemy do jeszcze jednego rozdziału listu do Efezjan, trzeciego rozdziału. Jest tam wspaniała modlitwa apostoła Pawła o Kościół. Zaczyna się od wersetu 14 i czytamy do wersetu 19. Nie mam czasu, aby w detalach to rozważać, ale Paweł mówi, Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, według którego każda rodzina na niebie i na ziemi jest nazwana, aby dał Wam zgodnie z bogactwem Twojej chwały. Zauważcie to musi być zgodnie z bogactwem Jego chwały. Umocnienie was przez swojego ducha wewnętrznym człowieku to duch daje nam tą chwałę i umożliwia nam wejście w nią, aby Chrystus mieszkał przez wiarę w sercach waszych, abyście ze skorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. Co Wam chcę zaznaczyć? Żaden z nas nie może tego jednostkowo osiągnąć. Pojąć. Tylko wtedy, kiedy razem schodzimy się z innymi wierzącymi, ze wszystkimi świętymi razem, jesteśmy w stanie pojąć totalność Jezusa Chrystusa wysokość, głębokość, szerokość i długość. Jak Paweł mówi w wersecie 19 poznać miłość Chrystusową, która przewyższa poznanie, wiedzy, abyśmy byli napełnieni całą pełnią Bożą. To jest jeden z najwspanialszych fragmentów. Kościół Jezusa Chrystusa, który Bóg wyprowadzi, będzie miejscem zamieszkania całej Bożej pełni, totalności Bożej, całej naturze, mocy, w każdym aspekcie. I każdy ten aspekt będzie manifestowany, objawiony w Kościele. Tylko jedno miejsce, o którym znam w Nowym Testamencie jest, gdzie właśnie jest napisane o tej pełnej, objawionej obecności Bożej. W liście do, do Kolosan w drugim rozdziale jest napisane, że w Jezusie Chrystusie mieszka pełnia Bożej mocy. W Jezusie Chrystusie Bóg został zamanifestowany. Totalnie. Nie częściowo, ale zupełnie. Gdzie, kiedy Duch Święty dokończy dzieła budowania ciała Chrystusa, to w ciele Chrystusa, w Ciele, jeszcze raz, pełnia Boża będzie objawiona. Ale nie wyobraźcie sobie, że to się stanie z Tobą jako jednostką tylko. To jest tylko wtedy, kiedy zgromadzisz się w jedności wiary i w uznaniu Jezusa Chrystusa. Wtedy ze wszystkimi świętymi będzie w stanie pojąć, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I będzie wypełniony pełnią Bożą. To jest cel Boży dla ciała Chrystusa, Kościoła. Teraz chcę powrócić do Starego Testamentu proroka Izajasza, aby dać Wam szkic z prorostwa Izajasza o tym, jak to się stanie. Otwórzcie księga Izajasza, 59 rozdział od 19. Wersetu. Będziemy czytać do 60. Do 60 rozdziału z 5. Wersetu. Będą to dwie fazy. Werset 19 zaczyna się od takiego stwierdzenia: I tak będą bali się na zachodzie imienia Pana, na wschodzie Jego chwały. Bóg się objawił w taki sposób, że cała Ziemia. Będzie się bała go we'll i, szukał, i zobaczy Jego chwały. I dalej druga część tego wersetu mówi o naszej sytuacji, kiedy nieprzyjaciel wejdzie jak potop, duch Pana podniesie sztandar przeciwko Niemu. Prawda jest taka, że nieprzyjaciel wszedł jak potop. Nieprzyjacielem jest diabeł. Płynął on na każdy obszar narodowego życia w Stanach Zjednoczonych. Polityczny. Społeczny, szkoły, uczelnie, seminaria, uniwersytety. Każdy aspekt narodowego życia w tym kraju systematycznie przez parę ostatnich dekad był infiltrowany przez siły wroga. Wierzę, że większość z nas tutaj nie musi być o tym przekonywana. Słuchałem kaznodziei który przez godzinę przekonywał nas o tym i potem się zatrzymał. Powiedziałem, Boże, bron mi, abym kiedykolwiek zakończył moje kazanie na tej negatywnej uwadze. Więc chcę to wziąć za pewnik dziś wieczorem, że uznajemy, że nieprzyjaciel wszedł jak potok. Nie tylko wszedł na świat, ale ponad wszystko wszedł do Kościoła. To jest utrudnienie prorostwa Joela, gdzie ludzie Boży ich widzi swoje systematycznie, spustoszony przez armię owadów. I mówię Wam, że Kościół przez wieki był najechany przez Bożą wielką armię sądu. Te wszystkie owady, które weszły i spustoszyły dziedzictwo Bożego Ludu. Ale Bóg mówi, w tym czasie Jego Duch zadziała na nas. Kiedy nieprzyjaciel wejdzie jak potop, Wtedy Duch Boży podniesie sztandar przeciwko Niemu. Sztandarem, który podnosi Duch Święty jest jedna osoba, to jest Jezus Chrystus. Duch Święty nie wywyższa ludzkich osobowości, nie wywyższa doktryny, nie wywyższa instytucji. On przychodzi do Kościoła w jednym celu. Jezus mówi w Ewangelii Jana XVI rozdziale, kiedy On, Duch Prawdy, przyjdzie, uwielbi mnie weźmie z mojego i objawi to wam. Służbą Ducha Świętego w Kościele jest objawianie, wywyższanie i uwielbianie Pana Jezusa Chrystusa. Jezus jest standardem wywyższonym przez Tego, który podnosi z Ducha Świętego. Armii Antycznej, kiedy armia znalazła się w opresji i już było niebezpieczeństwo porażki, żołnierz noszący sztandar otrzymał rozkaz od swojego dowódcy, aby znaleźć kawałek ziemi wznoszący się Pagórek, miał stanąć tam i podnieść standard. I kiedy żołnierze tej armii spojrze, spojrzeli dookoła i zobaczyli ten podniesiony sztandar, to był dla nich znak, że mają się zgromadzić i przegrupować dookoła sztandaru. I to się dzieje w ostatniej dekadzie w Kościele. Duch Święty zaczął podnosić standard Jezusa Chrystusa. I w prawie w każdej części Kościoła Boży ludzie w opresji, w niebezpieczeństwie, rozproszeni, ostatecznie omal pokonani, odwracają się i widzą wywyższony standard. Nie denominacja, nie kościół, ale panie Chrystus. I każda osoba, która uznaje ten standard, zaczęła się przegrupowywać dookoła sztandaru. To nie jest standard dla baptystów, katolików, ani dla zborów Bożych. To jest standard dla każdej osoby, która mówi, moja wiara jest skoncentrowana na Jezusie Chrystusie. On jest moim standardem. Ja jestem najpierw chrześcijaninem, potem baptystą. Najpierw chrześcijaninem, potem członkiem zborów Bożych. Najpierw chrześcijaninem, a potem rzymskim katolikiem. Kiedy widzę Jezusa, nieważne kto podnosi ten sztandar, On jest moim sztandarem. Ja idę tam, gdzie ludzie uznają i uwielbiają Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dokładnie, po co tutaj jesteśmy dziś wieczorem. Duch Święty w całym tym narodzie wywyższa sztandar. W jakiejkolwiek sekcji Kościoła mężczy mężczyźni i kobiety mówią, Jezus się liczy. Oni zgromadzają się dookoła tego sztandaru i Pan przegrupowuje swój lud. Teraz przejdźmy do wersetów 20 i 21. Odkupiciel przyjdzie na Syjon i dla tych, którzy odwrócili się od grzechów w Jakubie, mówi Pan, będzie powrót ludu Bożego do Pana i Pana do swojego ludu. Odkupiciel przyjdzie na Syjon, do swojego ludu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od grzechu. Musimy odwrócić się od naszego odstępstwa, cielosności, polegania na samym sobie, sekciarstwa, buntu. Musimy pokutować i powrócić. I kiedy odwracamy się od naszych grzechów do naszego odkupiciela, widzimy, że odkupiciel przyszedł na Syjon. Odnowienie przychodzi do ludu Bożego. A ta odnowa jest wypełniona w wersetie 21. W odnowieniu działania Ducha Bożego na ludzi Bożych. Więc Bóg w tym kontekście ogłasza, Słuchaj, do mnie to moje przymierze mówi Pan jest takie z nimi. Mój Duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zajdą z ust Twojego potomstwa ani z ust Twoich, twoich wnuków. Mówi Pan, odtąd aż na wieki. Ta odnowa nie jest częściowa, ani czasowa. To jest ostateczna i stała odnowa. Kiedy Duch Boży powraca do Bożego Ludu, teraz już nigdy więcej nie będziemy bez Ducha Bożego. W tym czasie Bóg mówi, to jest dla Ciebie, Twoich dzieci i ich dzieci, na wieki. To jest wielkie, ostateczne odnowienie działania Ducha Bożego. Ponieważ Boży ludzie tyle wieków żyli, jak sieroty, bez pocieszyciela. I dalej kontynuuje. Chociaż jest to w pewnym sensie podzielone, ale wierzę, że to poprzez rozdziały, ale to proroctwo kontynuuje się dalej. W 60. rozdziale mamy werset 1 i 2 i zauważcie ogromny kontrast pomiędzy światłością i ciemnością. Postępstwo do Bożego ludu Syjonu jest takie. Werset pierwszy. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiała się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Oto, ciemność okrywa ziemię i potężny mrok narody ziemi. Lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała będzie widzialna nad Tobą. Tu jesteśmy teraz. To prawda. Straszna ciemność okrywa ziemię i potężna ciemność narody ziemi. Bądźmy realistami. Biblia jasno to objawia. I widzimy wiele dowodów tego. Ciemności, o której nigdy nawet nie rozmyślaliśmy wcześniej, ona zaczyna otaczać mieszkańców Ziemi. Ale w tej ciemności jest napisane o Ludzie Bożym: chwała Pańska jest widzialna nad Tobą, powstała nad Tobą. To jest kontrast. Światłość coraz jaśniejsza, ciemność coraz ciemniejsza. I doszliśmy absolutnie ostateczny do rozdzielenia dróg. Neutralność od tej chwili jest niemożliwa. Jezus mówi, kto nie jest? Ze mną jest przeciwko mnie. Każdy musi zdecydować, czy kochamy światłość. Wtedy przyjdziemy do światłości. Jeżeli przyjdziemy do światłości, Jezus mówi, jeżeli nie przyjdziemy, Jezus mówi, że to dlatego się stanie, ponieważ nasze uczynki są złe. I to jest potępienie. Światłość przyszła na świat, ale ludzie umiłowali bardziej ciemność niż światło. To jest wybór, który stoi przed każdym z nas dziś wieczorem. Czy przyjdę do światłości i będę chodził w świetle? Będę częścią światłości i utożsamię się ze światłością? będę wykonywał cele światłości na tym świecie, albo ukryję się w ciemności, która jest coraz ciemniejsza i coraz ostrzejsza na powierzchni Ziemi i nad ludźmi Ziemi. Podam Wam trzy wersety, które wierzę, że ilustrują te prawdy. Pierwsza księga Mojżeszowej 15. 5. Abraham rozmawia z Bogiem na temat syna, którego Bóg mu obiecał said, I, no i mówi, nie mam syna. Says, I Pismo mówi, Pan wziął go w ciemną noc i pokazał so mu gwiazdy na niebie i mówi, policz so gwiazdy, tak będzie wyglądało twoje potomstwo. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Pan mi pokazał, to objawienie. Pewnego dnia, kiedy mówiłem kazanie, że to się stosuje do nas. Bo pismo mówi, przez wiarę Jezusa Chrystusa, jesteśmy dziećmi Abrahama. Widzimy to w objawieniu Jana. I Bóg mówi do Abrahama, Twoje dzieci będą jak gwiazdy na niebie. I Normally speaking, widzę to. When the normalnie is shining, mówiąc, kiedy słońce świeci, albo nawet w nocy, kiedy księżyc świeci, on, i światła są włączone, nie zwracamy uwagi na gwiazdy. W zasadzie nie jesteśmy świadomi ich istnienia. Ale kiedy słońce zaszło, kiedy Księżyc nie świeci i kiedy każde naturalne źródło światła jest wyłączone w tej gęstej ciemności, gwiazdy świecą jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. I to jest dokładnie tak będzie pod koniec wieku. Kiedy ciemność okryje ziemię i potężna ciemność ludy, kiedy noc będzie coraz ciemniejsza, dzieci Abrahama przez wiarę Jezusa Chrystusa będą świecić jak gwiazdy w chwale. Do tego miejsca zdążamy. Potem patrzymy na pieśń Salomona, rozdział 6, werset 10. Pieśń nad pieśniami 6, werset 10. Mamy tutaj takie spojrzenie na ogłubienicę, która pojawia się w chwale. Pieśń nad pieśniami 6, rozdział 10, werset. Kim ona jest? która wygląda jak poranek? Jasna jak Księżyc. Czysta jak Słońce. And as an army with I straszna jak armia ze sztandarami. The world recall, in to Słowo y, mówi o zaskoczeniu, wspaniałości. Like Świat nigdy nie widział takiego Kościoła. Kto to jest? <toddżąc> to się pojawia jak poranek. W tej ciemności coś jaśnieje, tak jak Słońce. Ona jest tak jasna jak księżyc. Z, jakim zadaniem, z jakim jest zadanie księżyca odzwierciedlać światłość Słońca? Wiecie oczywiście, że księżyc ma pewne fazy. Jedna świartka, druga, trzecia, czwarta kwadra. Potem znika i kość Jezusa Chrystusa tak samo zniknął. Roztopił się. Ale kiedy Kościół pojawia się jak pełny księżyc, zupełnie odzwierciedli pełną chwałę syna, to zobaczy świat. Pełny Kościół, zupełnie odzwierciedlający chwałę i jasność Słońca. I dalej jest napisane, będzie tak czysta jak Słońce. Chociaż jest jasne księżyc, ale będzie miała czystość, sprawiedliwość i autorytet Syna Sprawiedliwości, Jezusa Chrystusa w sobie i będzie straszna jak armia ze sztandarami. To widział Kościół, który jest straszny dla sił zła i ciemności, i grzechu, i niewiary, ale przychodzi Kościół, który dla sił szatana będzie powodował, że one będą trzęść się i będą słabły z tego powodu. Bóg mi pokazał jedną rzecz z doświadczenia. To dotyczy szatana. Jednego poselstwa diabeł boi się bardziej niż jakiegokolwiek innego poselstwa. To jest to, które dzisiaj Wam głoszę. Jest to poselstwo o tym, co Kościół uczyni i czym będzie dla diabła i diabeł walczy przeciwko tej prawdzie bardziej niż przeciwko jakiejkolwiek prawdzie otwórzcie na księto objawienie 22 ta sama prawda pojawia się w inny sposób prawie ostatnie wersety Biblii objawienie 22 rozdział werset 10, 11, 12 i rzecze do mnie nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi gdyż czas jest bliski ten, kto jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest. Niech będzie wciąż niesprawiedliwy, grzeczny. Kto jest brudny, niech będzie dalej brudny. Kto jest sprawiedliwy, niech dalej będzie sprawiedliwy. Kto jest święty, niech będzie dalej święty. O co przychodzę wkrótce, a moja nagroda jest ze mną, aby oddać każdemu człowiekowi zgodnie z jego uczynkami. Widzicie, przychodzi czas, Jezus nadchodzi szybko. Jakie jest potelstwo wobec tego? Słuchajcie, straszne potęstwo, Kto jest niesprawiedliwy, niech będzie jeszcze bardziej niesprawiedliwy. Kto jest brudny, niech będzie jeszcze brudniejszy. Kto jest sprawiedliwy, niech będzie jeszcze sprawiedliwszy. Kto jest święty, niech będzie jeszcze świętszy. Nie możesz stać cicho, spokojnie. Musisz iść w dół albo w górę. Ale być statycznym, stać w miejscu, neutralnym, już więcej nie jest możliwe. Jeżeli jesteś niesprawiedliwy przyjacielu, dalej. Żyj tak dalej. Jeżeli jesteś brudny, dalej bądź brudniejszy jeszcze, bo nie masz dużo czasu. A jeżeli jesteś sprawiedliwy, nie ufaj swojej sprawiedliwości. Bądź sprawiedliwszy, jeżeli jesteś święty, bądź świętszy. Nic bardziej nie zwodzi Bożych ludzi niż wiara. że Zbawienie jest statycznym stanem, do którego dochodzisz wychodząc na środek zboru, mówiąc małą modlitwę i potrząsając rękę pastora. Miałem kiedyś taki celownik wymierzony na grzeszników, a teraz mój celownik jest na zbawienie. Przyjaciele, to jest karykatura zbawienia. Zbawienie nie jest statycznym stanem, jest to droga życia. Przy powieści 4.18 droga sprawiedliwego jest jak świecące światło, które świeci coraz bardziej, aż do doskonałego dnia. I księga Joba 17.9 mówi, Sprawiedliwy wytrwa na swojej drodze, a kto ma czyste ręce, będzie coraz silniejszy. Sprawiedliwość jest sposobem życia, nie jest to siedzenie w kościele, z tabliczką na plecach, z napisem „zbawiony człowiek. Jeżeli nie chodzisz drogą sprawiedliwości, jeżeli światłości nie ma coraz więcej na Twojej drodze, idziesz na bok, jesteś zwiedziony. Ale drogą sprawiedliwego jest świecące światło, które świeci coraz bardziej, aż do doskonałego dnia. Miliony baptystów i miliony zielonych świątkowców jest zwiedzionych co do tego, czym jest zbawienie. I ja muszę to uznać że jest pewna odpowiedzialność za to w ręce nauczycieli, za to, że ludzie są zwiedzeni. Ja głosiłem o zbawieniu słowo, które nie było zgodne ze Słowem Bożym. Zbawienie nie jest, jest nalepką, którą dostajesz za siedzenie 50 lat w ławce kościelnej. Jest to sposób życia, albo lekcja. I dochodzimy do miejsca, w którym albo idziemy do góry, albo w dół. Albo jesteś jaśniejszy, albo ciemniejszy. Ale neutralność nie jest więcej możliwa. Kompromis się skończy. Jeżeli chcesz być sprawiedliwy, bądź bardziej sprawiedliwy. Chcesz być święty, bądź świętszy. A przyjacielu, jeżeli żyjesz w brudzie, Jezus powiedział, myślałeś o tym kiedyś? Jezus powiedział, kto jest brudny? Niech się dalej brudzi. Przyjacielu, dalej, nie masz dużo czasu. Lepiej przeżyj to dalej, bo to dochodzi do końca i to szybko. Pamiętam, kaznodzieja do mnie zadzwonił. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale miał problem. Jego problemem była pornografia. Był to lider młodzieżowy w bardzo dużym, znanym zboże, w znanej dużej denominacji, ale był związany pornografią. Jego pokój był pełny tomików pornograficznych i nie mógł utrzymać się z dala od brudnych filmów. Zadzwonił do mnie, Pewnego dnia i prosił o poradę, powiedziałem mu jak pokutować, jak być uwolnionym. W następnym roku jeszcze raz byłem w tym obszarze, w tym mieście. Ten sam człowiek zadzwonił do mnie i powiedziałem, miałeś jeszcze swoją szansę. Dlaczego nie działałeś w oparciu o to, co powiedziałem Ci rok temu? Powiedział do mnie, chcę zobaczyć się z tobą teraz. Umówił się ze mną, ale nie przyszedł. Zadzwonił następnego dnia i powiedział, przepraszam, że nie przyszedłem. Poszedłem na film pornograficzny. Wiecie, co do niego powiedziałem? Powiedziałem, lepiej przeżyj to, ciągnij tak dalej. Bo nie masz dużo czasu. Kto jest brudny, niech będzie jeszcze brudniejszy. Bo nie masz za dużo czasu. Nigdy nie myślałem o tym wersecie w tym świetle. Ale jak to się stosowało do tego człowieka? Kaznodzieja młodzieżowy w dużym denominacyjnym zboże, zaangażowany w brud pornografii i w ochydne filmy seksualne i jednak udawał, że chciał uwolnienia. Przyjacielu, jeżeli chcesz uwolnienia, powiem Ci jedną rzecz. Lepiej się zdesperuj i nie oczekuj, że każda nadzieja będzie za Ciebie zdesperowany. Chcesz być brudny? Biblia mówi, ciągnij dalej i bądź jeszcze brudniejszy. To są słowa Jezusa. Ale jeżeli chcesz być sprawiedliwy, lepiej trwaj w tym i bądź sprawiedliwszy. A jeżeli zmierzasz do świętości, bądź świętszy. Nie ma od tej chwili aż do końca punktu, gdzie możesz się zatrzymać. To jest droga. To wymaga decyzji, ponieważ ciemność staje się coraz ciemniejsza, a światłość coraz jaśniejsza ciemność okrywa ziemię, ale Kościół będzie okryty chwałą. Możesz być negatywny i mówić o ciemności. To jest prawda. Każde Twoje słowo będzie prawdą. Ale jeżeli chodzi o mnie, ja wolę skupić się na świetle. Niektórzy ludzie wiedzą, że przychodzi antychryst. Ja też wiem. Ale moja dobra nowina dla świata jest taka, Chrystus najpierw przyjdzie. Przejdźmy dalej. Kontynuując ten jaki będzie rezultat tego Kościoła, który objawi się w chwale. Wierzę, że następne trzy wersety 60. rozdziału Izajasza objawiają to. I przejdę przez nie i będę stosował je praktycznie werset trzeci poganie przyjdą do Twojego światła i królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą królowie i władcy zwrócą się do kościoła czy wiecie, że większość dzisiejszych władców narodu znajduje się jakby na ruchomych piaskach nie mają odpowiedzi na problemy i wiedzą o tym możesz wybrać jednego lub drugiego prezydenta a you can elect a Możesz wybrać republikanina albo demokraty, ale żaden z nich nie ma odpowiedzi na problemy tego narodu. Czy to prawda? I ja wierzę, że to a prawda. Wiecie, do czego oni się w większości zwracają? Do pewnej kobiety, która mieszka niedaleko stąd, która jest wróżką i okultystką. I wiem, to jest prawda że człowiek, który o mało nie został wybrany prezydentem, ale nie dostał się, jest regularnym klientem tej kobiety. Dlaczego mężczyźni, którzy mają pozycje przywódcze, chodzą do wróżek? Wiecie czemu? Ponieważ wiedzą, że naturalne zrozumienie nie ma odpowiedzi. Ale według mojej drogi myślenia jest to karygodne, że prezydent Stanów Zjednoczonych musi szukać wróżki, jeżeli Kościół Jezusa Chrystusa znajduje się w Waszyngtonie, D.C. Ja wierzę, że że kiedy Kościół będzie tym, czym ma być, będziemy mieli władców narodu stojących przed naszymi drzwiami, pytających, czy znacie odpowiedź? I wierzę, że to nadchodzi. Narody i ich królowie zwrócą się do Kościoła po odpowiedź w tych czarnych godzinach, które leżą przed nami. Lepiej bądźmy gotowi aby mieć odpowiedź, która nie jest oparta na naturalnym myśleniu. Będziemy jak Daniel i jak Józef. W krytycznych latach dwóch wielkich imperiów pogańskich ci pogańscy władcy musieli konsultować się z młodymi Żydami, ponieważ ci Żydzi posiadali więcej niż naturalne rozumowanie. Mieli odpowiedź od Boga i natychmiast zostali umieszczeni na wysokich szczeblach władzy w bogańskich imperiach. Bóg Daniela i Bóg Józefa jest też Bogiem Kościoła Jezusa Chrystusa. I my musimy być jak Daniel i Józef, chodzić do Pana po odpowiedź i zanieść ją władcą. I wierzę, że czas nadchodzi, kiedy będziemy to czynić. Werset czwarty Młodzi ludzie wchodzą. Kościół mówi, podnij swoje oczy, spojrzyj wokoło. Zobacz, wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Aby Cię pocieszyć, Twoje synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki są karmione, niesione na rękach. Widzisz, jest wiele powiedziane w prorokstwach dotyczących czasu końca o młodych ludziach. Dzieje Apostolskie 2,17 stanie się w ostatecznych dniach, mówi Pan, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało. Synowie i córki Wasze będą prorokować. Młodzieńcy Wasi będą mieli wizję, a starcy będą śnili zmy. Przychodzi Ogromny napływ Bożych ludzi, młodych ludzi do Kościoła Jezusa Chrystusa. I to już się zaczęło. Mnóstwo, setki tysięcy ludzi wchodzą, szczególnie na zachodnim wybrze zachodni wybrzeżu. W Kalifornii mają usługi chrzcielne, gdzie 4-5 tysięcy młodych ludzi zanurza się w morzu i w chrzcie wodnym świadczy o swojej Wierzę w Jezusa Chrystusa. Proszę odwrócić taśmę ciąg dalszy wykładu na drugiej stronie. Magazyn Life, a także inny wielki magazyn amerykański opublikował artykuły o tym, co Bóg robi pomiędzy młodymi, młodymi ludźmi. Jest to spełnienie się proroctwa. Twoi synowie przyjdą z daleka, a Twoje córki będą niesione na rękach. You... Twoi synowie, córki będą prorokować, so a młodzi młody młody ludzie będą widzieli sny. Wiecie, co ja mam głęboko położone na sercu? Że my powinniśmy mieć odpowiedź dla tych młodych ludzi, kiedy oni wejdą. I ja nie wierzę, że oni kiedykolwiek wejdą do takiego zinstytucjonalizowanego kościoła, jakie my znamy. I moją modlitwą jest niech Bóg tego broni, ale wierzę, że mamy odpowiedzialność, aby przekazać im proste wzorce chrześcijańskiego życia i dyscypliny, które mogą zastosować bez stanie się częścią jakiejś instytucji, jak my, ty i ja, byliśmy przez tyle lat. To jest moja wiara. Piąty werset. Co się stanie z Kościołem? To ja kocham. Słuchajcie tego. Wtedy zobaczycie. Kościół zacznie to widzieć. Po ślepocie trwającej przez wieki odnośnie tego, co Bóg robi i celu Boży. Zobaczysz. Następna rzecz się stanie. Dlatego tu jesteś. Zjednoczycie się. Kościół będzie zjednoczony. Luterani, baptyści, zielonoświątkowcy, katolicy Razem będą płynąć mnóstwo małych strumieni będzie spływało z wielu, wielu obszarów. I wszyscy dołączą się do jednego wielkiego strumienia, który stanie się rzeką. I ta rzeka stanie się jeszcze większą rzeką. I potem wypłynie to w Wielki Ocean, który napełni Ziemię poznaniem Boga, jak wody napełniają morze. Pierwszy raz, kiedy Bóg dał mi kiedykolwiek interpretację języków. To było wtedy, kiedy byłem 48 godzin oszczony w Duchu Świętym zaledwie. Leżałem na materacu ze słomy w baraku, gdzie stałem z innymi żołnierzami. Roz, Rozmawiałem z Bogiem nieznanym językiem. I nie zdając sobie sprawy, zacząłem tłumaczyć. Nie wiedziałem, co to było, ale wiedziałem, że nie wybieram słów, które mówię byłem zaskoczony. Pamiętam jest tak jasno, jakby to się stało w ostatniej nocy. To będzie jak mały strumień. Strumień stanie się rzeką. Rzeka większą rzeką. Wielka rzeka stanie się morzem, a morze stanie się potężnym oceanem. Wiecie w co ja wierzę? Wierzę w to. To ja wiem o przebudzeniu? Gdybyście wy zaczęli mówić mi o przebudzeniu, nie wiedziałbym o czym mówicie wtedy. Wtedy nie miałem żadnej wiedzy teologicznej o piśmie, żadnej wiedzy ewangelicznej, żadnego podłoża, nic. Ale pierwszy raz Bóg do mnie osobiście przemówił i powiedział, co mam jak zrobić. I od tej chwili przeżyłem ponad 30 lat. I jestem w punkcie, gdzie widzę, że wielka rzeka zaczyna płynąć. Ale to nie jest koniec. Wielka rzeka stanie się morzem, a morze stanie się wielkim oceanem. I to jest swój Boże wielka rzeka baptystów, metodystów płynąca razem i wielosiątkowców, wszyscy widzą ten wywyższony sztandar Jezusa, Chrystusa, który i wychodzą ze swoich małych kącików of... z małych swoich dolinek, z małych miejsc the... i spływają do jednego the... wielkiego strumienia, który będzie płynął. Water... Kiedy Ezechiel zobaczył płynące wody, the... żeby we świątyni w swojej proroczej księdze pisze, kiedy te wody zaczynają płynąć były na początku tak y, głębokie, że sięgały do kostek. Poszedł dalej tysiąc łokci i sięgało do kolan. Potem tysiąc łokci sięgało mu do bioder. Za tysiąc łokci były to wody, w których mogłeś pływać. Rzeka, której nie można było przejść. Kiedy kościół dojdzie tak głęboko, że będą to wody, w których można płynąć, to kościoła nie można przekroczyć. Kościół więcej nie jest mało, nieznaczącą rzeczą. Kościół nie jest już więcej przydatowany. Kiedy rzeka tak głęboka płynie, że możemy w niej pływać, wtedy świat dowie się, że tu jesteśmy. Wiecie, ja czuję jedną rzecz odnośnie pochwycenia Kościoła. Tak się stanie, że kiedy odejdziemy, świat będzie za nami tęsknił. Obecnie ja wątpię, że świat wiedziałby, iż pochwycenie miało miejsce. Ale kiedy odejdziemy, przyjacielu będą za nami tęsknić. To jest moje przekonanie. Przejdźmy do wersetu piątego. Dochodzę do szczytu mojego poselstwa. Obfitość morza nawróci się do ciebie, a siły, władze pogan przyjdą do ciebie. Gdzie jest napisane sił, mocy? Powinno być bogactwo. Bogactwo świata pogan Is coming to the church. przypłynie do Kościoła. Wierzycie w to? Ja wierzę. I o tym chcę teraz głosić. Bogactwo świata pogańskiego wejdzie do Kościoła. Bóg y, zamierzył, że trzy wielkie struktury będą zbudowane dla Jego chwały. Je, przez Jego lud. Pierwszym był przybytek Mojżesza, drugim była Świątynia Salomona, trzecim jest Kościół Jezusa Chrystusa. Wierzę, że są też inne budynki, ale żaden z nich nie był w tej samej kategorii, co te trzy. Te trzy budynki mają Boży cel. Każdy był zaopatrywany przez Boga i każdy miał Boży cel. I chcę się z wami podzielić na temat zaopatrzenia i wzorca dotyczącego świątyni Salomona. Otwórzcie ze mną pierwszą Księgę Kronik, rozdział 28. I spójrzmy na słowa Dawida odnośnie przygotowania do budowy tej wielkiej świątyni. Pierwsza kronik, 28, werset 11. Następnie Dawid dał synowi z domu Salomonowi plan przedsionka i świątyni i jej zabudowań, i jej skarbców, i jej komnat górnych, i jej komnat wewnętrz komór wewnętrznych, i gmachów przebłagalni. I wzorzec wszystkiego, co otrzymał przez ducha. Widzicie, Dawid otrzymał wzorzec świątyni od Ducha Bożego Miał Boże objawienie Odnośnie wszystkich komnat wokoło skarbców w Świątyni Bożej i skarbców ofiarowanych darów Dalej grup kapłańskich i lewickich I wszystkich czynności związanych ze służbą świątyni Pana I wszystkich przyborów do służby świątyni Pana Zauważcie, do, i ustalenia co do wagi złota na wszelkie naczynia kultowe ze złota i co do wagi srebra na wszystkie naczynia kultowe, wszystkie narzędzia kultowe do wszelkiego rodzaju służby. Nawet co do wagi złotego świecznika i złotych jego lamp, dokładnie na każdy świecznik i każdą lampę, co do wagi srebra na każdy świecznik i lampę, stosownie do ich kultowego przeznaczenia, używania, każdy przedmiot ze złota i srebra miał dokładną wagę złota i srebra. Już to srebro było zgromadzone według tej wagi. I Dawid specyficznie ofiarował to. Do ostatniego grama. Co do wagi złota na stoły chlebów pokładnych. Osobno na każdy stół. Srebra na srebrne części stołów. I werset 17. Czyste złoto na widelce. Wiecie to, co czytam? Myślę sobie, co to za budynek, w którym nawet widelce są z czystego złota? To jest coś. Miednice i kup złote puchary dokładnie na każdy puchar. I co do srebra, dokładnie na każdy puchar. Co do złota szczególnie oczyszczonego na ołtarz dokadzenia. Dalej plan wozu ze złotymi cherubami. I o tym wszystkim w 19 Dawid mówi, zgodnie z Pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącym całego wykonania tego planu. Cały plan został ponadnaturalnie dany przez Ducha Bożego w diagramie i w planie w szkicu, który Bóg dał Dawidowi przez Ducha Świętego. Każde naczynie, dokładnie jego struktura, budowa, wzorzec, Waga i dokładny wymiar wagowy złota i srebra, który był wymagany, aby wyprodukować każde z tych naczyń. Wszystko zostało dane przez Ducha Świętego, a materiał został ofiarowany przez Dawida. Teraz przejdźcie ze mną dalej, do 29 rozdziału i spójrzmy na zaopatrzenie złota i srebro. Pierwsza Kronik 29 Następnie rzekł Dawid, król, do całego zgromadzenia. Salomon, mój syn, jedyny, tego wybrał, jest jeszcze młody i niedoświadczony. Dzieło to się stóże, gdyż nie dla człowieka jest ten dom przeznaczony, ale dla Pana Boga. Teraz mówi, z całych swoich sił przygotowałem dla świątyni mojego Boga. Wiecie, dlaczego Bóg kochał Dawida? Jeden powód był taki, że Dawid czynił wszystko z całej swojej siły. Kiedy przygotował coś dla domu pańskiego, przygotował z całej siły. I wiecie, co jeszcze Dawid czynił z całej siły? Tańczył przed Panem. Pamiętacie o tym? Z całej siły. Kiedy Dawid czynił rzeczy, czynił to serca. Zupełnie całe serce włożył w uwielbianie, w dawanie, całe serce w uświęcenie. I to jest jeden z głównych powodów, dlaczego Bóg kochał Dawida. Powiedział, przygotowałem z całych sił na świątyni Bożej, Złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co za srebra, spisz na to, co ze spiżu, żelazo na to, co z żelaza, drzewo na to, co z drzewa, kamienie karneolowe do oprawy i na zaprawę murarską i do mozaiki, wszelkiego rodzaju drogie kamienie i marmur w obfitości. Czy to nie powoduje, że czujesz się bogaty? Kiedy ja to czytam, myślę, jakiego wspaniałego ma Boga. Nie ma w nim żadnego wąskiego myślenia, żadnego skąpstwa. Bóg jest obfity. Bóg jest chwalebny. Werset trzeci. Ponadto, ponieważ upodobanie mam, rozradowałem się w domu Boga mojego. Czy Ty swoje uczucia, swoją pasję włożyłeś w dom Boży? Ja nie mówię o budynku z Tegieł, albo z kamieni, ale o Kościele Jezusa Chrystusa. Czy Ty Twoją pasję włożyłaś w Dom Boży. Ponieważ ja upodobałem sobie w Dom Boga Mojego, oddaję na rzecz świątyni Boga Mojego, z, mojego osobistej, z mojej osobistej własności, nie tylko z tego, co należy do Izraela, ale z mojej osobistej fortuny własności. Słuchajcie tego. Oddałem do Domu Bożego, wszystko, co przygotowałem dla przybytku świętego, mianowicie 3000 talentów złota, złota z ofiru. Rozważcie to na chwilę. Ja zrobiłem pewne kalkulacje. I nie uważam, że jest to dokładne, ale wierzę, że można to powiedzieć z dokładnością pewną, że ta, jeden talent oczyszczonego złota. W czasach Dawida miał wartość 25 tysięcy dolarów. Na dzisiejsze czasy. I Dawid ze swojej fortuny dał 3 tysiące talentów złota. Wiecie ile to jest? 75 milionów dolarów czy się, aby o tym pomyśleć? Zaczął życie jako mały pasterz. Ale ponieważ Bóg mu błogosławił z jego, ze swojej własnej fortuny, posiadłości, oprócz tej części, którą dał Izrael ze Skarbca Narodowego, dał 75 milionów dolarów w złocie. I już nawet nie liczymy kalkulacji srebra tu. Zostawmy to na, na boku. To jest mała reszta. Teraz słuchajcie. Werset piąty. A kto gotów jest dzisiaj poświęcić się w służbie dla Pana? Powiedział, słuchajcie ludzi, ja dałem 75 milionów, ile wydacie? I jest napisane, i złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta pełnych izraelskich, dowódcy nad tysiącami i setnicy, zarządcy imienia królewskiego, złożyli dobrowolnie na potrzeby świątyni Bożej pięć, pięć tysięcy talentów złota, 10 tysięcy złotych darejków And take the Zostawmy te darejki i zajmiemy się talentami. 5 tysięcy razy 25 tysięcy dolarów to jest 125 milionów dolarów w złocie. Dodaj to, co dał Dawid i jego ojcowie ze swojego osobistego bogactwa prywatnego będzie 200 milionów dolarów. Jeżeli pomyślicie, że to było tylko złoto, bez żadnego innego materiału, to musisz to pomnożyć przez co najmniej 5 razy i będziesz miał całość materiału użytego na budowie świątyni. Będzie to bilion dolarów a ten skalkuluj wartość wszystkiego, co zostało przywiezione z importu, kamienie, drzewo i pracę, robociznę, narzędzia do pracy, to według konserwatywnych oszacowań świątynia Salomona była budynkiem wartym multimiliony dolarów. Dlaczego? Gdyż była dla chwały Bożej. I nic nie było mniej warte, nic nie było drugiej kategorii. Wszystko było bardzo wysokiego standardu. Dokładnie wszystko tak, tak jak było potrzebne. Zostało dane do ostatniego darejka. Jeden przedmiot po drugim: złoty świecznik haczyki, każde złote naczynie, każdy złoty talerz. Dokładna ilość złota została dana. Teraz to jest dorzec i obraz Kościoła Jezusa Chrystusa. Kiedy my dochodzimy do końca tego wieku, Bóg dopełni budowę największego budynku, jaki kiedykolwiek świat widział. Uczyni to świątynię Salomona wyglądającą bez znaczenia. I tanią. Wiecie, czym jest ten budynek? Jest to ciało Chrystusa. Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że w tym pokoleniu to jest Boży cel, aby dopełnić ten budynek. I wiecie, co chcę powiedzieć? Tak jak bogactwo Bożych ludzi było potrzebne, aby dokończyć świątynię Salomona, bogactwo Bożych ludzi będzie potrzebne aby dopełnić dzieło Kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi. Możecie powiedzieć na to amen? Ja wierzę, że jesteście ze mną, bo teraz wychodzimy z duchowej sfery do materialnej. Albo wciąż jesteśmy w duchowej sferze? Jak myślicie? Czy wierzycie, że to jest nieduchowe mówić o złocie i srebrze? to wtedy Biblia jest bardzo nieduchową księgą. A nowa Jerozolima jest bardzo nieduchowym miejscem, bo jej ulice są wyłożone złotem. Słuchajcie. Tak samo jak świątynia Salomona wymagała bogactwa Bożego, Bożego Ludu do wykończenia, tak Kościół Jezusa Chrystusa będzie wymagał bogactwa Bożego Ludu, aby go wykończyć. I Bóg pragnie dać taką możliwość swojemu ludowi, aby tyle dał Kościołowi, kościołowi dla Kościoła, ile dał dla świątyni Salomona w proporcji. To jest moje pewne przekonanie. Wiecie, to jest jeden z powodów, dla których stałem się obywatelem amerykańskim. Możecie się śmiać, ale to jest prawda. I, I mówię poważnie. I ja do, do, w, doszedłem do wniosku, jako Brytyjczyk mieszkający w Stanach Zjednoczonych, że Bóg ma szczególny plan i cel dla Stanów Zjednoczonych, Ameryki. I. Nie jest łatwe dla Brytyjczyka, zobaczyć to. Ja wiem i wy wiecie, że Bóg błogosławi ten naród materialnie, technologicznie, w każdy sposób, jak żaden naród nie był błogosławiony w historii Ziemi. Wiecie o tym? I wiecie, to nie jest sprawa kłótni, ale prostych statystyk. Dlaczego? Wierzę, że Bóg pragnie, aby bogactwo i technologia i zdolności Stanów Zjednoczonych były użyte dla dopełnienia Bożego Domu. Naprawdę wierzę w to. Nie mówię tylko tego, po to, aby robić efekt. Mówię, że to jest Boże przeznaczenie dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wiecie, zacząłem się modlić. Zacząłem przyjmować bogactwo Stanów Zjednoczonych dla Królestwa Bożego w tej dekadzie. I wiecie, w co ja wierzę? Że to otrzymam, dlatego że przejmuję to w imieniu Jezusa. Nie mówię tego dla brata Princa, nie przejmuję tego, zrozumcie to. Ja nie, jest, nie jestem w tym sam nie ma nic bardziej tragicznego, niż być błogosławionym materialnie i nie mieć wizji, jak to użyć. Widzicie, to jest tragedia młodego pokolenia. Wszystko mają. Mają obfitość i nie mają wizji. Przyjacielu, powodzenie finansowe jest błogosławieństwem. Ubóstwo jest przekleństwem. Ale Powodzenie finansowe bez wizji to jest po prostu frustracja. Co ja Wam chcę dziś dać wieczorem pod koniec tego poselstwa, to jest wizja tego, co możecie Wy zrobić ze swoim bogactwem. Ja nie chcę prosić Was o ofiarę, ale chcę Was prosić o to, o co Dawid poprosił starszych. Kto jest gotowy poświęcić swoją służbę Panu? To jest moje pytanie. Czy jesteś gotowy poświęcić swoją służbę Panu? Wszystko, co zarabiasz, czynisz, Twoje talenty i zdolności będą poświęcone jednej rzeczy, która się liczy, kiedy wszystko inne się rozpadnie. I, i rozpadnie się. Jedna rzecz zostanie tylko: Królestwo Boże i Kościół Jezusa Chrystusa. Teraz przejdźmy do księgi Hageusza i zakończmy. Bóg jasno to przepowiedział w piśmie. Księga Ageusza, siódmy rozdział. Ageusz, siódmy rozdział. Czytajmy wersety 6 do dziewięć. Ageusza, drugiego rozdziału. I to jest koniec y, tego poselstwa. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze chwilę że o potrząsne ziemię, morze, ocean i suchy ląd i wszystkie narody. I to jest też cytowane w dwunastym rozdziale listu do Hebrajczyków Ostateczna wielka interwencja Boża w sądzie, na narodach. Ostateczne potrząśnięcie. Bóg wszystko potrząśnie, czym można potrząsnąć. Wiecie bracia, że wasze polisy ubezpieczeniowe mogą być potrząśnięte Wiecie o tym? Wasz Cadillac, Biuk Wasz dom, wszystko Wasze inwestycje w banku Wszystko może być potrząśnięte Wiecie o tym? Ja was nie krytykuję Ja nie umniejszam w żaden sposób tego, co macie Ale zdajcie sobie sprawę To może być potrząśnięte Wiecie o tym? Ilu z Was pamięta okres zapa wielkiej zapaści gospodarczej? Co się stało? Wiecie, co się może zdarzyć w tym narodzie. To można potrząsnąć w porządku. Co się ostanie? Co jest Bożym celem? Jest napisane, w wersji King James jest napisane, pragnienia narodów przyjdą, ale dokładne tłumaczenie mówi bogactwa narodów, bogactwa wszystkich narodów przyjdą gdzie do Bożego Domu i napełni ten dom. Chwałą, mówi Pan Zastępów. Srebro jest moje i złoto jest moje, mówi Pan Zastępów. Chwała tego następnego domu Kościoła będzie większa niż poprzedniego domu, mówi Pan Zastępów. I w tym miejscu dam wam pokój, mówi Pan Zastępów. Widzicie? Wielki cel, kiedy wszystko inne się rozpadnie, potrząśnie i zatrzęsie dookoła nas, kiedy ciemność będzie coraz straszniejsza i to załamanie narodów będzie wzrastać, królowie i władcy zwrócą się do jednego, jedynego źródła światła, Kościoła Jezusa Chrystusa. I celem Bożym jest na koniec tego wieku, aby bogactwo tych królów do, weszły do kościoła, aby to się stało. Jaki jest Boże cel? Podam wam jeden ostateczny werset. Mateusz 24:14. Ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na cały świat jako świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadajdzie koniec. To jest konkretne. To spowoduje koniec. Głoszenie tej Ewangelii Królestwa, pełnej Ewangelii, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Uzdrowiciela, Chrzciciela wyzwoliciela, będzie głoszona na cały świat, wszystkim narodom, wtedy koniec nadejdzie. Słuchajcie, bądźmy rozważni. Bóg mówi, srebro jest moje i złoto jest moje. Zdajecie sobie sprawę? Jeżeli diabeł ma pieniądze, to ukradł je. Do kogo one należą? Do Boga. I wiecie, że on nie dał bo, e, diabłu żadnego prawa, aby te pieniądze przetrzymał. Bo Boży ludzie przepraszają za to, że mają pieniądze. To świat powinien przepraszać, a nie Boży ludzie. To my mamy prawo do nich. Srebro jest moje i złoto jest moje. Chwała tego przyszłego domu będzie większa niż poprzedniego. Innymi słowy, Bóg mówi, dajcie mi srebro i złoto. Niech to wejdzie do mojego domu, a zobaczycie, co ja uczynię w moim domu. Ewangelia Królestwa musi być głoszona aby dopełnić Kościół Jezusa Chrystusa wszystkie narody, plemiona, ludy, języki wejdą Ewangelia musi być głoszona w mocy Ducha Świętego nie tylko rozwodniona ludzka wersja oddaj serce Jezusowi ale Ewangelia, która jest demonstracją ducha i mocy Pełna Ewangelia głoszona, Ewangelia o Królestwie, będzie głoszona na cały świat i wtedy koniec nadejdzie, jaka jest w tym Twoja i moja część, działka, oddajmy się bez ograniczeń w promowaniu, popieraniu Królestwa Bożego, abyśmy widzieli, że Ewangelia jest wysyłana do wszystkich narodów i na cały świat. To jest Jedyny racjonalny sposób użycia tego, Twoich pieniędzy, Twoich talentów, srebra i złota. I mówię Wam, jak Dawid powiedział, kto poświęci swoją służbę w tym dniu Panu? Ilu z Was naprawdę poświęciło swoje życie, talenty, służbę i bogactwo? Jednej rzeczy, która się ostanie: w dopełnieniu ciała Jezusa Chrystusa. Jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś, i was powiedziałoby w świetle tego, co powiedziałem dzisiaj: Bracie Prince, chcę poświęcić jedynemu racjonalnemu, mądremu celowi w życiu. Chcę żyć dla wypełnienia Bożego domu, aby był napełniony chwałą, aby każdy kamień był na miejscu. Ja chcę swoje miejsce zająć i czynić moją działkę w obecności wszechmocnego Boga. Jeżeli to jest Twoja decyzja, pamiętaj, to jest decyzja, którą czynisz przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Chcę tam, gdzie jesteś, abyś stał. Nie rób tego, jeżeli nie chcesz stanąć w obronie tego. I ci, którzy stoją, dołączcie się do mnie w poświęceniu siebie dla służby Panu. Powiedzcie te słowa ze mną. Panie Jezu Chryste, uznaję Cię za mojego Zbawiciela i mojego Pana i głowę ponad wszystkim dla Kościoła. I teraz poświęcam samego siebie, moje talenty, mój czas, moją siłę i moje bogactwo dla chwały Twojego domu. Przyjmij mnie z tym, co posiadam i od tego dnia prowadź mnie i kieruj Abym wraz z tym, co mam, był maksymalnie wykorzystany, aby uwielbić Dom Boży. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Amen. Pan mówi, ja wam ogłaszam rzeczy takie, jakie są. Nie opowiadam wam historii. Nie prezentuję wam wyobraźni, Ludzkiej. Ale widzia, widzieliście w moim słowie obraz tego wszystkiego, co ma miejsce i wszystkiego, co jeszcze będzie miało miejsce. I wszystko, co napisałem w moim słowie, zarówno dobre i złe, spełni się do ostatniej kropki, ostatniej litery. Tak więc Przepażcie biodra Waszego umysłu. Bądźcie trzeźwi i zachowajcie nadzieję aż do końca. Dla łaski, która objawi się wam, kiedy objawi się Pan Jezus Chrystus. Nie odkładajcie poświęcenia się poddania siebie w Bogu. Nie bądźcie lekko duchami. Nie bądźcie frywolni. Nie wychodźcie na zewnątrz, nie mówcie, to było fajne spotkanie. Nie zapomnijcie tego, co uczyniliście, gdyż Pan zapisał każde imię i każde poświęcenie się w swojej księdze przed swoim obliczem. I pewnego dnia, po upływie wielu lat, staniesz w jego obecności. I odpowiesz za to, co uczyniłeś. Z tym, co poświęciłeś mu. This this Jest to koniec tego Our studium. Autor spaderka Prince'a. Derek Prince Publications, Post Office Box 306, Fort Lauderdale, Florida, ZIP Code 33302.